Lubię, jak mnie coś zaskakuje. <śmiech> Życie ma tendencję, żeby zaskakiwać mnie niekoniecznie w sposób, na jaki mam ochotę. Ale czasami bywa też tak, że jest odwrotnie. E... W ten sposób właśnie trafiła do mnie książka Krystiana Manieckiego. Odwet. Nie spotkaliśmy się z Krystianem wcześniej, chociaż... Na dobrą sprawę jestem trochę zaskoczony, że e, gdzieś tam nie poznaliśmy się, bo między innymi wspierał Dominik Węcławek w czasie promocji Upadłej Świątyni, książki, która z moim prozatorskim fantastycznym debiutem jest przecież bardzo mocno związana. E, ostatecznie poznaliśmy się dopiero na tegorocznych bachanaliach fantastycznych w Zielonej Górze. I, i to potwierdza tylko moją opinię, że to jest miejsce, dla którego, do którego jeździ się, żeby tak naprawdę spotkać się trochę z fandomem. Niektórzy mówią, że to jest <śmiech> Nidzica u Wojtka Sedeńki, no obecnie już Mierki, gdzie stary fandom się zjeżdża <śmiech> głównie po to, żeby sobie posiedzieć przy piwie i pogadać, a dla mnie takim miejscem jest Zielona Góra i BF-y. Mm prowadził prelekcję przede mną i mieliśmy chwilę czasu między prelekcjami, żeby zamienić parę słów i wyglądało to z grubsza tak, słuchaj, bo ty napisałeś historię alternatywną i ja też napisałem historię alternatywną. Więc może miałbyś ochotę ją przeczytać. Więc, no, <śmiech> nie odmawia się, kiedy ktoś daje ci książki. Eee, zawsze się je bierze, eee, bo <śmiech> nigdy nic złego nie wynikło z czytania książek. Nawet jeżeli są ludzie na świecie, którzy uważają, że jest inaczej, to nie wierzcie im i traktujcie ich y, z pewną rezerwą. Odwet to y, stosunkowo nieduża książka. Powiedziałbym nawet mikropowieść. Myślę, że Krystian się ze mną zgodzi. I... Y, y, no cóż, no, <gryw> Uderzyła w, w taką trochę sentymentalną, trochę nostalgiczną, a trochę bardzo osobiście ulubioną nutę w moich gustach. Jest to mianowicie książka o tym, jak Polacy nie tylko nie przegrali, ale wręcz jak wygrali wojnę z Niemcami. Oczywiście można się spierać, że naziści w literaturze to temat oklepany, ale ponieważ od kilkunastu lat zagrywam się nieprzerwanie powrotem do zamku Wolfenstein we wszystkich możliwych odmianach i na singlu, i na multi, i na kopie, to gdzieś tam mam mm, pewien sentyment. <śmiech> Nie da się też zresztą ukryć, że moja ostatnia książka, e, przepraszam, przedostatnia książka, e, czyli historia alternatywna, też zaczynała się od tego, jak to naziści polecieli w kosmos. Krystian podchodzi do tego e, trochę inaczej, chociaż trzeba przyznać, że rzeczywiście Podobnie nawet jak w Burzy Parowskiego, gdzie w zasadzie Polaków uratowały deszcze. Tutaj jedno przypadkowe spotkanie, które miało miejsce, kiedy polscy kawalerzyści wycofywali się, doprowadziło do zmiany zupełnie losów wojny. Oto trafił w ich ręce szalony naukowiec, który zaproponował im cudowną broń, dzięki której zasiali terror w sercach wrogów co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa. No i nie obyło się oczywiście bez naprawdę fajnych, ciekawie rozwiązanych pomysłów, bo Polska przedwojenna nie była krajem tak jednolicie, etnicznie jednolitym jak teraz, więc jednym z głównych punktów jest żydowskie komando byłych skazańców, którzy wyruszają na Niemców, wchodzą między ich szeregi. No, przypomniał mi się brat Pitt w wichrach namiętności skalpujący Niemców na froncie. To, <śmiech> mówimy o tego typu rzeczach. prawda? Oczywiście ten szalony naukowiec, który produkuje swój, e, swoją tajną broń w coraz lepszych miejscach, zaczyna w jakimś starym dworku, potem jest gorzelnia, potem dostaje do dyspozycji fabrykę. Jest e, miłość, jest zdrada, jest kara wojskowi Strzelają do siebie, czasem dosłownie strzelają do siebie. Jest bardzo mocna scena na granicy polsko-rumuńskiej, która robi wrażenie. I wszystko to zbudowane z takich epizodów składa się ostatecznie na niesamowicie plastyczny i brzmiący bardzo tak prawdopodobnie obraz tego, co mogło się we wrześniu i jesienią 1939 roku wydarzyć. Nie tylko wtedy zresztą, ponieważ kiedy okazało się, że Polacy nie dali się e, nie tylko nazistowskiej potędze, ale udało im się także wystrychnąć na dudka Sowietów. Te zwierzęta, które napadły na Polskę pod koniec września, wchodząc, niszcząc, rabując, gwałcąc, paląc wszystko. Eee, bardzo dokładnie mówi o tym występujący zresztą <śmiech> na kartach książki Witkacy. Oni są jak zwierzęta. Z nimi nie da się pertraktować, z nimi się nie da żyć. Mówi to w momencie, kiedy przygotowuje się do popełnienia samobójstwa. Wkrótce po tym, kiedy dowiedział się o sowieckiej agresji na Polskę. O więc Polakom nie tylko udało się pokonać nazistów, ale udało im się również pokonać Sowietów Dzięki swojej tajnej broni A to oczywiście sprawiło, że Europa zaczęła patrzeć na Polaków Podejrzliwie, no bo skoro te Polaczki Sami, jak myśmy tu siedzieli Grzali dupy w okopach I gapili się na wschód, czy przypadkiem Coś tam nie ten I oni sami wszystko I dali kopa takim dwóm potęgom To teraz może dobrze by było wziąć ich za rej Ale oczywiście okazuje się, że Nie masz cwania nad Polaka I nikt nie będzie Polski za rej brał nie o to chodzi. Jest to więc y, historia ze wszechmiar sensacyjna. Y, nawiązująca do najlepszej polskiej tradycji szpiegowskiej. Do, sięgająca do takich rzeczy, które, które przychodzą mi do głowy jak polscy szyfrańci rozpracowujący enigmę. Generalnie rzecz biorąc, no, w pewnym momencie tak na dobrą sprawę musiałbym nawet wymienić notekę Lewandowskiego, gdzie również Zwycięstwo Polski w wojnie było gdzieś tam wypadkową wielu różnych drobnych wydarzeń. Natomiast oprócz akcji, która była absolutnie obłędna, urocza, przepiękna i to w jaki sposób Krystian połączył zmyślone z gruntu wydarzenia z prawdziwymi, jak wplód w historię autentyczne postacie, nierzadko zmieniając ich losy, i to czasem bardzo dramatycznie zdarzyło się, że kogoś się zabił, zdarzyło się, że kogoś od śmierci ocalił. To jest jedna rzecz. Natomiast tym, co tak naprawdę jeszcze urzekło mnie w tej małej książeczce, to jest sposób, w jaki ona jest napisana. Trochę czytając kolejne rozdziały, opisane datą, godziną, miejscem, e, zawierające takie suche informacje, miałem wrażenie, jakbym oglądał program Wołoszańskiego. Jakby to on był narratorem całej tej historii i przedstawiał czytelnikowi bieg wydarzeń. Odkrywał przed nami tajemnicę historii, która nie zdarzyła się, ale... Napisana jest tak, jakby zdarzyć się mogła. Krystian <śmiech> zrobił to, co uwielbiam robić ja. Uwiódł mnie. Gdybym nie wiedział od początku do końca, że ta historia jest zmyślona, to chciałbym w nią uwierzyć. Tak samo jak oglądając Walkirię z Tomem Kruzem do samego końca, mimo że wiedziałem, kibicowałem sztaufenbergowi, i miałem nadzieję, że jednak uda im się ten zamach. <śmiech> tak samo tu. Czyta się tą książkę jak pasjonujący, fascynujący, sensacyjny dokument, taki fabularyzowany, gdzie człowiek dostaje wgląd w historię, która o, przypomina mi to też. No Jest to skojarzenie dużo mniej nobilitujące niż programy Wołoszańskiego, ale w PRL-u wychodziła taka seria z tygryskiem. Były to krótkie, małe książeczki poświęcone różnym epizodom II wojny światowej, jej zagadnieniom. Bardzo często pisane zresztą przez naocznych świadków tych wydarzeń, bądź ludzi blisko będących tego, co się działo. Niekoniecznie zawodowych pisarzy, niekoniecznie zawodowych literatów. Siłą rzeczy tacy twórcy wymuszali pewien konkretny styl tej literatury. Ona była lakoniczna, często bardzo sucha, faktograficzna, bez niepotrzebnej egzaltacji. I odwet napisany jest w tym samym stylu. Wszystko podane jest bardzo ładnie, jasno, konkretnie. Maniecki nie bawi się tutaj w uwodzenie czytelnika. Nie kokietuje go, nie tokuje przed nim, nie roztacza frazy. Pisze prostą jasną, bardzo dobrą polszczyzną o tym, co sercu każdego Polaka jest bardzo bliskie. O wielkiej Polsce, o tym, jak staliśmy się kolejny raz międzynarodową potęgą i pokazaliśmy wszystkim, gdzie jest ich miejsce. Trudne są czasy. Oczywiście, że są trudne czasy, ale nie ma nic złego w tym, żeby fantazjować o czasach dobrych. Nie ma nic złego w tym, żeby marzyć o tym, że Twoja ojczyzna jest... Wielka, jest potężna, że rośnie w siłę, że rozwija się. To są wizje oczywiście ku pokrzepieniu serc, ale niech pierwszy rzuci kamieniem w tych, co piszą ku pokrzepieniu serc, kto nie czytał na przykład Sienkiewicza. Także to jest krótka lektura. Ja podszedłem do niej na dwa razy. Bo miałem trochę akurat rzeczy na głowie, ale wciągnęła mnie. I w tych dwóch posiedzeniach z zapartym tchem przeczytałem historię szalonego naukowca i oddziału Ułanów, którzy odwrócili losy II wojny światowej. Odwrócili je do tego stopnia, że nie stała się nawet wręcz II wojną światową. A na samym samiutkim końcu Christian zaserwował mi jeszcze jedno zaskoczenie. Nie było to stricte złamanie czwartej ściany, ale umieszczenie tego motywu na samym końcu historii bardzo wyraźnie puszcza oko do czytelnika. Autor wie, w jaką grę gra i czytelnik wie, w jaką grę gra i patrzymy na siebie ponad tymi kartami. Ja na niego, obydwaj faceci w kapeluszach w zbliżonym wieku i uśmiechamy się do siebie, bo obydwaj wiemy, co lubimy. I odwet to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Jeżeli będziecie mieli okazję na tę mikropowieść natrafić, kupić ją, przeczytać ją, nie wahajcie się. To jest rzadka rzecz. To jest książka napisana dla frajdy, dla przyjemności, dla radości z tego, że stworzyło się coś fajnego. To jest książka, która jest wielką przygodą. A pisanie książek w formie przygody to jest coś, co jest mi niezwykle bliskie. Cóż, jeżeli to ma być fantastyczny debiut Manieckiego, to jest to bardzo dobry debiut. Mam wrażenie, że ostatni raz przy debiucie tak dobrze bawiłem się, czytając Ołowiany Świt. A było to przecież... Jak dobrze wiedzą wszyscy, którzy śledzą moje poczynania ładnych parę lat temu. Jeszcze raz podlecam odwet Krystiana Manieckiego. Dla wszystkich, nie tylko dla pasjonatów historii alternatywnej, historii sensacyjnych albo militarystycznych. Absolutnie przepiękna, bezpretensjonalna, urocza rzecz. Pozdrawiam.